mi, komu, de kake, Naruto. O nie! O co chodzi? Coś się stało? Uh, uh, uh, może byś tam w końcu powiedział. Wyczuwam, że się poruszają. Sasuke i dwie inne osoby. Lecą bardzo szybko. Wydaje mi się, że Sasuke je goni. Ha? Na pewno? Zostały jeszcze dwie inne osoby. W bezruchu. Co z tego? A kogo oni obchodzą? Musimy dogonić Sasuke. Chodźcie! Co znowu? Co się dzieje? Dwójka, która została, będzie walczyć. Czuję to. Ach. Uważam, że powinniśmy ich obejść. Dla bezpieczeństwa. Oszalałeś? Nie mamy na to czasu. Co z tego, że będą walczyć? Też mi coś. Cała naprzód. Dorośnij wreszcie, Naruto! A co jeśli przypadkowo wejdziemy w linię ich ognia? W tym momencie nie możemy sobie pozwolić na uczestniczenie w cudzych pojedynkach. Czy ci się to podoba, czy nie? Przecież mnie nie chodzi o uczestniczenie. Słuchaj, mały. Nasze zadanie to odnaleźć Sasukę. Powinniśmy unikać wszelkich niepotrzebnych zagrożeń, a nie ich szukać. Ruszamy. Szybko. No dobra, idę, idę. Jutsu, władcy marionetek. Należy do klanu Aburamę z Wioski Liścia. Bez względu na to, z jak dziwnym przeciwnikiem przychodzi mi się mierzyć, nie kpię z niego, lecz daję z siebie wszystko. Czekam! Jesteś pewien, że masz siły? Ciekawe, jak długo Kankuro będzie walczył z Uchiha. Liczy się każda sekunda. Jeśli będziemy się zatrzymywać, nasz plan upadnie. Zostaw mnie samego, Temari. Odejdź. A? Jesteś dla mnie kulą u nogi. Nie potrzebuję Zaskakująca prawda. Tożsamość Gary. Za tę Szybki jest. Czyżby tak szybko pokonał Kankuro? Nie, to niemożliwe. Tam ktoś jeszcze musiał być. Nie mam pojęcia, co knujecie, frajerzy z wioski piasku. Ale to się wam nie uda. Powstrzymam was. Poza tym... Chcę się dowiedzieć, czym naprawdę jesteś. <śmiech> Gara nie! O nie! Zaczyna się! Za chwilę to coś z niego wyjdzie! Nie, nie teraz, nie teraz! Gara nie! Pamiętaj o misji! Jesteśmy podobnie, u Co prawda nie mam przyjaciół. Lecz to nie oni czynią nas silnymi. Moją siłę czerpię z motywacji, podobnie jak ty. Moja motywacja jest jednak silniejsza, bo tylko wtedy, gdy cię zniszczę, mogę udowodnić sobie, że w ogóle istnieję. Coś nie tak? Wyczuwam w powietrzu żądze krwi. Oszczędź mi zachodu i wyłącz. A więc to ty. Powiedz, co naprawdę Tobą giełuje? Dlaczego tak bardzo pragniesz mocy? To nie Twoja sprawa, spadaj. Spadaj! Przeszkadzasz mi w treningu. Widzę to w Twoich oczach. Masz wzrok kogoś, kto pragnie mocy i zrobi wszystko, by ją zdobyć. Jesteś pełen nienawiści, podobnie jak ja. Jesteśmy tacy sami. Jesteś. Jesteś moją. <gry> jesteś moją ofiarą. Zaczęło się. Zamiana to łatwiejsze niż myślałem. Znowu tego bale. Stworzyłeś swojego klona, a potem zaszedłeś mnie od tyłu. Nieźle. To było proste. Od razu zauważyłem, że zdecydowanie wolisz walkę na dystans. Co więcej, aby sterować tą twoją lalką, musisz wygenerować całą swoją czakrę. Przez to twoje możliwości obrony są ograniczone. Dzięki za porywający wykład, ale ja się dopiero rozgrzewam. Nie martw się, jeśli chcesz się przekonać, jak niebezpieczne jest moje ninjutsu, to umożliwię ci to. Nie widziałeś połowy tego, co potrafi kruk. Dotychczas był dla ciebie bardzo miły. Hmm? Za bomba dymna. Musiałem się nawdychać dymu. Prawdopodobnie kankuro czeka, aż trucizna zacznie działać. Ach. Dobra, uwaga. Nawet jeśli wróg tutaj dotrze, to nie panikujcie. Tylko szybko wejdźcie do ukrytej komnaty. Nie martwcie się, wasi sensei na pewno będą was chronić. Chodzi, Konohamaru? Spokojnie. A? Nie jest aż tak źle. Nasi ludzie odeprą atak wroga. Twarz mm -hmm. <śmiech> Lorda Hokage zaczyna pękać. To zły znak. Dziadku? Przedłużę już tak daleko. Jeszcze trochę. Mam w swych rękach jego przeklętą duszę, lecz brakuje mi sił, by dokończyć. Co zacząłem? Jestem już na to za stary. Mogłoby ci się nawet udać, gdybyś był o jakieś 10 lat młodszy. <gry> Nigdy. Ty stary głupcze. Teraz chcę to poczuć. To Moko. Już raz je widziałem. Niestety to może potrwać trochę dłużej niż sądziłem. Shino... Trucizna stopniowo paraliżuje jego ciało. Koniec zabawy. Co? Znowu robaki? Przecież ta trucizna unieruchamia ofiarę. Pozwól, że skrócę twoje męki. Jak to? Co się dzieje? Nie rozumiem. To nic ci nie da. Twoja kukła nie może się ruszyć. Moi przyjaciele wgryźli się w jej kończyny. Nadaje się już tylko na rozpałkę. A więc o to mu chodziło. Czekał aż go zaatakuje, żeby mógł nasłać na kruka te swoje robale. A teraz owady zaatakowały linki mojej marionetki. Ale po co? No tak. Zapomniałem, że żywią się czakrą. Te pluskwy wykorzystują linki, by mnie dopaść! Hmm. Urwał linki od swojej marionetki. Ale... Hmm. <gry> Ale frajer nie wie, że mogę w kubnieniu oko odzyskać kontrolę nad marionetką. Właśnie dlatego jestem najlepszym władcą marionetek. Nieważne, że ciało kruka nie jest w pełni sprawne. Niektóre jego części ciągle stanowią zagrożenie. Nie doceniłeś mnie, zanobaczony chłopcze. To się już nie zdarzy. Mam tyle trucizny, że mógłbym pomalić słonia. No. Co jest? Ale jak? Przebrzydłe żuki wyjadły całą moją czakrę u jej źródła. Oh. Nie rozumiem! Przecież zerwałem linki, zanim do mnie dotarły! Ach, wytłumaczę ci to. Obserwowałeś żuki, które zbliżały się z przodu i nie widziałeś tych, które niepostrzeżenie zaszły ci od tyłu. Ach. Przez cały czas wolno się do ciebie zbliżały, wawione twoją opaską. A, że co? Gdy się na ciebie zamachnąłem, Celowo chybiłem. Chciałem jedynie umieścić Żuka na twojej opasce. Ale... to nie tłumaczy skąd aż tyle mam ich na sobie! Nie znoszę dwa razy tłumaczyć to samo. Sino, jak nas znalazłeś? Gdy opuszczałeś arenę, umieściłem na tobie żuka. Samicę. O! Wydziela bardzo delikatny zapach. Wyczuwalny jedynie. Dla samca tego gatunku. Więc ten żuk chodzący po moim czole. To samica. Tak. Aaaa! Paraliżuje moje ciało. Wygląda na to, że możemy się już nie zobaczyć. Sasuke ucicha. To człowiek, czy potwór? Czemu się chowasz, Sasuke Uchiha? Wystraszyłem cię? Jesteś zszokowany tym widokiem? Wyjdź z ukrycia! Sasuke Uchiha! Jesteś moją ofiarą!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 Człowiek czy potwór? Jego siła i szybkość są zdumiewające. Bez pomocy Sharingan, które pozwoliłoby mi przewidzieć jego ruchy, będzie pomógł. Nie mogę się wiecznie bronić. Tylko jak zaatakować? Co go powstrzyma? Chidori? Tylko czy mam wystarczającą ilość czakry? W następnym odcinku Decyzja Sasuke na krawędzi.